Jest siódma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. W aktualności Jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. To dobry czas do pojednania dla każdego człowieka. Dziś w kościele katolickim Wielkanoc, Dzień Zmartwychwstania Jezusa. Poszukiwanego drugiego członka załogi F-15, który rozbił się dwa dni temu w Iranie, odnaleźli Amerykanie. Znaleźć chcieli go także Irańczycy, wyznaczając nagrodę. Uprzejmość działa lepiej niż klakson. Dziś dzień grzeczności za kierownicą. Warto więc zwolnić nie tylko samochód, ale i emocje, bo kultura jazdy potrafi wiele zmienić na plus. To najstarsza i najważniejsza uroczystość w kościele katolickim, niedziela zmartwychwstania Chrystusa. Pan Jezus jest w centrum, to istota świąt wielkanocnych, mówi biskup pomocniczy łódzki Piotr Kleszcz. Bez zmartwychwstania nasza wiara byłaby daremna. I dlatego też myślę, że byłoby ogromnym nieporozumieniem, gdybyśmy spłycili święta wielkanocne jedynie do jajek, do zająców, do święconki, do kiełbaski, do Sandegusa jeszcze. To jest ważne, żeby Pan Jezus był w centrum, żebyśmy po tych świętach niekoniecznie byli ciężsi, ale lepsi, bliżej Pana Boga, ale też bliżej drugiego człowieka. Zmartwychwstanie jest fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej a Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla chrześcijan, symbolicznym zwycięstwem życia nad śmiercią. W niedzielę wielkanocną papież odprawi msze na ołtarzu na placu św. Piotra. Następnie w południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi dla Rzymu i całego świata. O szczegółach z Rzymu właśnie Paweł Pawlica.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 i ochrony cywilów. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Siły specjalne USA odnalazły i ewakuowały drugiego członka załogi myśliwca F-15 zestrzelonego nad Iranem, podał portal Axios. Maszyna została strącona przez irańską obronę przeciwlotniczą w piątek. Amerykanie wysłali samoloty, helikoptery i siły specjalne w celu uratowania załogi. Pierwszy jej członek został szybko odnaleziony i ewakuowany, drugi dotychczas był poszukiwany także przez Irańczyków. Władze w Teheranie wyznaczyły nagrodę za pomoc w schwytaniu Amerykanina. Donald Trump potwierdził odnalezienie drugiego członka załogi zestrzelonego myśliwca F-15. Prezydent USA podkreślił, że akcja była jedną z najbardziej brawurowych. Donald Trump powiedział, że uratowany odniósł rany, ale wszystko będzie z nim dobrze. A na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ognia. Iran po zapowiedziach kolejnych ataków Izraela i USA sam także uderza. Po ataku dronów płonie kompleks petrochemiczny w Kuwejcie. Są znaczne zniszczenia, ale nie ma doniesień o ofiarach. Wcześniej Iran zaatakował w Kuwejcie jeszcze jedną rafinerię, elektrownię oraz instalację do odsalania wody morskiej. Z kolei Izrael zamierza zbombardować przejścia graniczne Libanu z Syrią. Uważa, że właśnie tamtędy sponsorowany przez Iran Hezbollah przemyca broń.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 Szacunek i uprzejmość działają lepiej niż uwagi. Dziś Międzynarodowy Dzień Grzeczności za kierownicą. Uprzejmość to jeden z filarów bezpieczeństwa, bo kierowcy, którzy są dla siebie mili, przeżywają mniej stresu i czują się lepiej w ruchu drogowym, podkreśla psycholog Ewa Odochowska-Rogalska. Kierowca, który jest przewidywalny, który jest uprzejmy, który jest empatyczny, to jest również kierowca, który nie zachowuje się potencjalnie agresywnie i ryzykownie w ruchu drogowym, a przecież dokładnie o to nam chodzi. Dzień Grzeczności za kierownicą jako pierwsi wprowadzili Francuzi w 2001 roku. Wielkanoc to także spotkania przy stole, zastawionym z reguły bardziej niż zwykle. Wśród potraw biała kiełbasa, jak mówi dietetyk Dariusz Lisiak, jest niskokaloryczna kiełbasie białej, ile dobrze pamiętam, w recepturze jest 75% mięsa jedynki. A mięso jedynkę to są te duże kawałki chudego mięsa, które trzeba w tą kiełbasę wkroić. Kiełbasa biała parzona Wielkopolska otrzymała niedawno certyfikat chronionego oznaczenia geograficznego. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sporo słońca w całym kraju, ale uwaga w drugiej połowie dnia zachmurzy się i na zachodzie i w centrum może przelotnie popadać. Na termometrach od 12 stopni nad morzem i 14 miejscami na północy do 18-20 w centrum i 21 nawet na południu. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1005 hektopaskali. Jedenka. Polskie Radio Reklama Josera. Yes, We care, you grow.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 Odrzucił ten kamień, jakby nic nie ważył i wstał tak lekko z grobu, że na twarzach straży nie było widać lęku, lęku i zdumienia. Może nie zobaczyli nawet, że się świat odmienia. Naszych domów, gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było, i nie przepuścił tej nocy nikomu. Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą. Byśmy stanęli na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Byśmy stanęli na światło spojrzeli. Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli, ale aleluja ale ale. ale aleluja, ale ale, ale aleluja, ale ale, ale aleluja, ale ale, ale aleluja, ale ale, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień. Ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg, odrzucił ten kamień. Jest siódma dziesięć. Familijna jedynka. W jedynce. Przyglądamy się tajemnicy zmartwychwstania. Przed mikrofonem Przemysław Goławski, dzień dobry. Dziś Wielkanocny Poranek to ten dzień, kiedy przyglądamy się temu, co tak naprawdę mogło wydarzyć się 2000 lat temu, wtedy, kiedy Chrystus zmartwychwstawał. Nauka jest bezradna. Nauka bada wydarzenia, które można powtórzyć i można zmierzyć, a zmartwychwstanie jest wydarzeniem niepowtarzalnym i jedynym, i w związku z tym więcej. To się nie wydarzyło, ale Chrystus zaprasza, żeby w to zmartwychwstanie uwierzyć. Tu przychodzi wiara, by później można było tą radością żyć. O tym także dyskutowałem z gośćmi, reprezentantami kolejnych dziedzin, kolejnych przestrzeni nauki i warto wsłuchać się także w te dyskusje. Polskie Radio. Jedynka. Familijna jedynka, poranek zmartwychwstania. Warto spojrzeć dziś na to wszystko, co wiąże się z tajemnicą zmartwychwstania, a wtedy kiedy tajemnica, to i szanse, by te tajemnice odkrywać, poznawać i do tego także przydadzą się konkretne narzędzia. By tajemnice świata odkrywać, ludzkość zgłębia naukę w przeróżnych dziedzinach. To to, co prowokuje od tysięcy lat zarówno świat wiary i duchowości, ale także pytania o jej racjonalne podstawy. Moim gościem jest dziś ksiądz profesor Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-plaskiej. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam Państwa. Ksiądz biskup jest ekspertem w dziedzinie filozofii, historii filozofii, filozofii kultury, filozofii polityki. To szczególna dziedzina, która zajmuje się przestrzenią życia i śmierci, poszukiwanie odpowiedzi na odwieczne pytania, po co istniejemy, jaki jest sens życia, czy filozofia zajmowała się badaniem racjonalności zmartwychwstania? Jako taka filozofia chrześcijańska, jeśli tak można powiedzieć, w średniowieczu zajmowała się problemem zmartwychwstania, ale oczywiście to jest kolejny etap filozofii, ponieważ filozofia pojawia się w świecie greckim na długo przed chrześcijaństwem, tak? 700 lat przed Chrystusem pojawiają się mędrcy w przestrzeni świata Egejskiego, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, zadają pytania dotyczące fundamentalnych spraw ludzkich, yy, dotyczące kosmosu, czyli całej rzeczywistości, dotyczące arche, czyli tego, z czego składa się świat, czym jest świat, jaki jest fundament, podstawa świata, co sprawia, że świat jest światem. No i właśnie to, co dotyczy też egzystencji, to jest jedna z definicji u Platona filozofii jest to namysł nad życiem i śmiercią. Więc sprawa zmartwychwstania właściwie pojawiająca się w przestrzeni doświadczenia uczniów Chrystusa i pierwszej gminy, najpierw w Jerozolimie, potem za sprawą Świętego Pawła, w innych przestrzeniach basenu Morza Śródziemnego, jakby na początku nie jest związana z filozofią. No to jest jakby treść tego przesłania, że oto Mesjasz, czy Jezus z Nazaretu zwany Mesjaszem namaszczonym został zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstał. Znacznie, znacznie później, to znaczy w, w wiekach refleksji nad treściami wiary, czyli tego, co realizowali ojcowie Kościoła w III, IV, V wieku. A tak naprawdę rzetelnie filozofia zajęła się tym dopiero w, w wiekach średnich, jakie nazywamy trochę niesprawiedliwie w średniowieczu. Czyli X, XI, XII, XII wiek w epoce uniwersytetów. Tam pojawiają się najtęższe umysły tego czasu i ta sprawa zmartwychwstania, czy też jakby jak rozumieć zmartwychwstanie od strony filozoficznej jest rzeczywiście podejmowana. Różne są modele relacji wiary i rozumu. Od świętego Tomasza Zakwinu po myśl współczesną filozofia także te relacje starała się opisywać, ale czy w świetle spojrzenia naukowego, czy wiara może być rozumiana, odczytywana jako osobna kategoria poznawania świata, jako taka przestrzeń, która pokazuje nieco inną rzeczywistość, tę rzeczywistość duchową, która tak, gdzieś nauce umyka? Tak, tak, oczywiście, natomiast no tutaj trzeba by było dobrze zdefiniować słowo poznanie, tak, no bo jeżeli skupimy się tylko na takim właśnie scjentystycznym, bardzo takim naukowym ujęciu tego słowa poznanie, no to ono musi być intersubiektywnie sprawdzalne, to znaczy nie może być tylko poznaniem moim, musi być Poznaniem, które ktoś potwierdza. Potwierdza w doświadczeniach, w badaniach, w obserwacjach. No i potem jest to ujęte w pewnym zapisie. No, tym zapisem najbardziej podstawowym dla nauki jest oczywiście język matematyczny, język fizyki, czyli język równań, język najbardziej, bym powiedział, transparentny, jeśli chodzi o wyrażanie abstrakcyjnych treści, na przykład prawa natury. Jeżeli tak zawęzimy poznanie, no to, to, to nie, to wiara wtedy jest zupełnie czymś innym. Natomiast jeżeli rozszerzymy to słowo poznanie, no to rzeczywiście poznajemy, czasem intuicyjnie poznajemy w taki sposób duchowy czy w taki sposób niewerbalny albo właśnie nie wprost intersubiektywnie sprawdzalny i to poznanie nas nie wiem, jakoś prowadzi, buduje. To jest cała sfera duchowa, dzisiaj też badana przez psychologię czy przez kognitywistykę, która wymyka się tym narzędziom, nazwijmy je pozytywistycznym, czyli językowi fizyki, matematyki i doświadczenia. Czy to nie jest poznanie? No jedni twierdzą, że nie jest, no bo właśnie nie da się ująć w te ramy takie bardzo sztywne. Inni twierdzą i to jest bardzo duża Rzesza, także właśnie psychologów, no ale wcześniej byli filozofowie, bo to oni w ten sposób to nazywali, że to poznanie wynikające z intuicji rzeczywistości, z, z osobistego czasem przeżycia jest tak samo równoważne, jak tamta, a nawet dla człowieka istotniejsze, ważniejsze, bo dotyczy ważniejszych spraw niż, to z, jakim, z jaką prędkością kuleczka spada z wysokości jednego metra dotyczy właśnie wyborów ludzkich, dotyczy sensu ludzkiego życia, w ogóle odpowiedzi na pytania po co jest to istnienie, jaka jest racja tego, że jesteśmy, co nas różni od całego świata przyrody, co wyróżnia człowieka. No więc to jest bardzo skomplikowane, ta teoria poznania tutaj się jakby Roz, rozwarstwia i dużo zależy od tego, jak zdefiniujemy samo słowo poznanie, poznać. To bardzo istotne rozróżnienie. Ważne, żeby poza tym empirycznym doświadczeniem, światem mierzalnym, nie zgubić tej rzeczywistości duchowej. I tak jak także ksiądz zaznacza, w różnych epokach zmartwychwstanie tajemnica wiary była różnie odczytywana. Filozofia chyba nie pozostaje bezradna wobec tajemnicy zmartwychwstania, ale różnie je interpretowała. Oczywiście, tu bym może tylko doprecyzował, że jeśli mówimy o duchowości, to nie mówimy o religii tylko jest cała sfera duchowości, która nie dotyczy religii, czy nie musi wprost jakby mieć związek z religią. Tak więc w tym sensie filozofia pokazywała i pokazuje przestrzenie duchowego poznania, jakbyśmy powiedzieli, które wymyka się właśnie tym pozytywistycznym, scjentystycznym ujęciom. Natomiast nie musi być religijne, wprost, tak? może być przyrodzone, czyli dostępne człowiekowi, ale nie dotyczące racji religijnych. Tam może nie być i często nie ma nadprzyrodzoności, a jest duchowa głębia, duchowe poznanie, duchowa refleksja i duchowe decyzje albo duchowe wybory, które, powtarzam jeszcze raz, w języku fizykalno-matematycznym absolutnie nie dają się ująć. I to stanowi jakby niezwykle istotną część naszego człowieczeństwa. Jeśli chodzi o zmartwychwstanie, no to bym powiedział, że ta refleksja dotyczy tak naprawdę w, w najgłębszej mierze właśnie odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle to było możliwe, czy to w ogóle jest możliwe, że y, ktoś, kto umarł, ktoś, kto został zabity, ktoś, kto nie wykazuje żadnych funkcji życiowych, y, może z martwych powstać i dalej egzystować. Tak? I już nigdy nie umrzeć, bo to jest ważne. Tym, tym się różni zmartwychwstanie od wskrzeszenia. Jezus wskrzesza w opisie biblijnym cztery osoby, tak? Y, y, ale wszystkie te osoby, o tym często zapominamy, potem także umarły. Łazarz umarł. Został wskrzeszony przez Jezusa. To był cud, świadectwo, że oto mamy do czynienia z Synem Bożym, który przywraca do życia umarłych. No, na tym to polegało. Tak? Pamiętamy, że u Jana jest to bardzo szczegółowo opisane i że Żydzi, którzy nienawidzili Jezusa i pragnęli Jego śmierci, chcieli zabić także Łazarza jako świadka tego, tak? no, że człowiek nie żył od czterech dni i wyszedł z grobu i ludzie to widzieli. Tak? To jest dokładnie opisane u Jana. Więc my zapominamy, że Łazarz także umarł. Więc tu nie chodzi o wskrzeszenie, wchodzi o zmartwychwstanie, czyli że powraca do życia ktoś, kto umarł i już nigdy nie umiera. No i tu trzeba powiedzieć, że filozofia wobec takiego przypadku, czy takiego świadectwa no, pozostaje bezradna. Znaczy, mówi, że po pierwsze jest to świadectwo jednostkowe, nikogo innego nie znamy, poza Jezusem z Nazaretu, którego ciała nie ma, tak, został pusty grób. I nazywa te treści, to jest taka nazwa właśnie pochodząca ze średniowiecza, rewelata. To są prawdy, do których by nigdy sam umysł nie doszedł swoją mocą, że one są możliwe, czy w ogóle są jakby y, y, y, mogą być treścią naszej refleksji. Po prostu ludzie nie zmartwychwstają. I dopiero wydarzenie paschalne, jakie nazywamy, ono postawiło przed rozumem ludzkim ten problem. Tak? I właśnie średniowieczni uczeni to nazywają rewelata. Jest jakaś część prawd, które tylko są jakby z poziomu objawienia, z poziomu ducha, z poziomu Wkroczenia Boga w świat i one wymykają się racjonalności, na przykład wcielenie Boga. Tak, to jest druga prawda. Jak Bóg, który stworzył cały wszechświat, galaktyki, wszystkie światy, których jak dzisiaj wiemy z dzisiejszej kosmologii, no jest niezliczona ilość. Jak taki stwórca, Pan mógł się wcielić, stać się zwykłym człowiekiem, dzieckiem. No to przekracza ludzki rozum. No i jakby to jest według mnie największe wyzwanie, że filozofia może próbować to opisać, że to jakby, jakie są warunki tego wydarzenia, tak? Czy jakie skutki są też tego wydarzenia dla natury, czy dla, czy dla rozumienia człowieka, czy dla funkcjonowania świata, ale no pozostaje bezradna, bo to są wydarzenia też jednostkowe. No one się nie powtarzają, tak? Nie da rady powtórzyć tego, co się stało na na Golgocie i tego, żeby znowu zobaczyć właśnie zmartwychwstanie, czy doświadczyć zmartwychwstania Chrystusa, czy wcielenia Boga, czy dziewictwa Najświętszej Marii Panny, która stała się matką. No to też przekracza naturę. Więc tutaj był, jest cały czas w Kościele jakby poważna refleksja, która pozostawia te treści aktowi wiary. Tak? Że można podprowadzić czasem racjonalnie, czasem tylko tradycyjnie, bez tych racji, tak, czy z tradycji to wiemy, tak, czy z wychowania na przykład, czy z kultury można podprowadzić do tego. Ale ostatecznie dotknięcie tego musi na, nastąpić jakby osobiście. Znaczy, czy ja w, rzeczywiście w to wierzę, czy ja to przyjmuję. I o tej tajemnicy dzisiaj rozmawiamy w familijnej jedynce, przyglądając się różnym dziedzinom nauki, przyglądając się tajemnicy wiary i relacji, wiary i nauki. Warto zostać razem z nami. Radio. Jedynka. Mówił ksiądz biskup o tym, że spojrzenie na filozofię i zderzenie filozofii z wiarą, osobno z duchowością, osobno z religią, jest rzeczą, która wymaga trochę innego aparatu pojęciowego, innego spojrzenia na definiowanie poznania. Rzeczywiście, nauka lubi eksperymenty. Chciałaby powtarzać daną rzecz, dane zjawisko, dane badanie i w świecie przyrody jest to możliwe. W świecie badania wiary i cudów jest to niemożliwe, bo to wydarzenia, które się nigdy więcej nie powtórzą. To, co najgłębsze w ludzkim poznaniu bada właśnie filozofia i pojawia Pojawiają się także zupełnie nowe kategorie, które filozofowie, szczególnie filozofowie wczesnochrześcijańscy, chcą wprowadzić i zaproponować światu jako kolejne narzędzia do odkrywania tej rzeczywistości duchowej i rzeczywistości religijnej. W jaki sposób można mówić o racjonalności wiary, tak żeby jej nie redukować, żeby nie zgubić tego pierwiastka ducha? No, ona dokonywała się stopniowo to jest cały proces który można tak w skrócie nazwać hellenizacją. Treści, które przyszły z objawienia judeochrześcijańskiego. Tak? Czyli wydarzenia, które w ostatnich dniach słyszeliśmy w Kościele, opisane właśnie przepięknie przez świętego Jana, przez innych ewangelistów, przez świętego Pawła, potem jakby przywoływane, przypominane, one były wydarzeniami w jednostkowym, w historycznej przestrzeni Jerozolimy, Palestyny, Galilei tamtego świata. Kiedy chrześcijaństwo stało się religią coraz bardziej powszechną w świecie śródziemnomorskim, to przyjmowali chrześcijaństwo ludzie bardzo dobrze wykształceni i stawali się gorliwymi chrześcijanami. Takim przykładem jest Justyn Męczennik, który poszukiwał prawdy i właściwie przeszedł czy też uczestniczył we wszystkich szkołach filozoficznych tamtego czasu. Był arystotelikiem, platonikiem, pitagorejczykiem, stoikiem to był człowiek niezwykle wykształcony, niezwykle jakby erudycyjny, niezwykle bystry. I on właśnie w Chrystusie, w wierze w Chrystusa, w opowieści o Jezusie Chrystusie odnalazł to, co nazywał prawdą i czego całe życie poszukiwał, czemu zresztą dał świadectwo. I takie osoby, takie postaci pojawiają się w świecie chrześcijańskim i one wykształcone właśnie w duchu greckim, czyli już na istniejącej prawie tysiąc lat fundamencie filozofii zaczęły używać języka greckiego, heleńskiego, tej tradycji całej filozoficznej po to, żeby opowiedzieć, wyjaśnić już nie tylko językiem religijnym, symbolicznym, ale także językiem filozoficznym, który w tamtych czasach był językiem naukowym. Tak, bo zapominamy o tym, że filozofia jest nauką i to jest nauką jedną z najstarszych nauk, najbardziej fundamentalnych, z których wywodzą się potem, wyrastają takie bardzo specjalistyczne dziedziny wiedzy. Stąd fizyka, słowo fizyka tak nasze pochodzi od greckiego physis, co oznacza naturę, świat po prostu. Tak? I badanie physis to jest badanie tego, co robili pierwsi greccy myśliciele tacy jak Thales, Anaximander, Anaximenes, to są pierwsi fizycy, tak? ładnie ich nazywamy fizycy jońscy, tak? fizycy czy archeicy pierwszego świata filozoficznego. Więc filozofia jako nauka była dla tych chrześcijan wykształconych, bardzo dobrze wykształconych w kulturze greckiej, jakby momentem, w którym oni zaczęli zastanawiać się racjonalnie nad treściami religijnymi. Czyli to nauka była bazą do opowiedzenia o wierze. Raczej bym powiedział, że wiara dała treści, którymi filozofia grecka zajęła się i wykorzystała aparat pojęciowy filozofii greckiej, na, na przykład słowo osoba, a wcześniej greckie hypostasis, na ujęcie relacji pomiędzy hipostazami, my dzisiaj mówimy osobami, podmiotami Trójcy Świętej Ojca Syna Ducha. Że jakby treść wiary stała się w pewnym momencie treścią refleksji bardzo poważnej, racjonalnej, w której wykorzystano język grecki. I ta symbioza chrześcijaństwa, czy też judeo chrześcijańskiego objawienia z kulturą grecką, niezwykle głęboką, niezwykle już zakorzenioną, mającą ogromne, prawie, powtarzam, prawie tysiącletnią tradycję, jakby poskutkowała tym, co nazywamy dzisiaj no, filozofią chrześcijańską, czy też nauką chrześcijańską, tak? racjonalizacją treści chrześcijańskich. Tak? To tu się zaczęło i pierwszymi są oczywiście ojcowie Kościoła, których znamy. To jest święty Augustyn, to jest święty Atanazy, to jest Ambroży, to są Bazylii Wielki, Grzegorz z Nazianzu, Grzegorz z Nysy. To są wybitne postaci, wybitni uczeni, mówiący często w kilku językach starożytnych, tak? znający tamte języki, znający tamtą kulturę, którzy przenieśli, jakby przełożyli treści objawienia, treści głęboko religijne i kulturowe na język racjonalny. I tak powstają, pojawiają się pierwsze traktaty naukowe dotyczące tych spraw, o których mówimy. To znaczy, co znaczy, że Bóg się wcielił, co znaczy, że ciało z martwych wstaje? co znaczy, że Bóg jest trójcą osób, a jednocześnie jest jednym Bogiem. Tak? Te wszystkie jakby katechizmowe, dzisiaj byśmy powiedzieli, wypowiadane w wyznaniu wiary treści stały się przedmiotem poważnej refleksji filozoficzno-teologicznej, no, naukowej w tamtym sensie. Mówi wziąc profesor o rzeczywistości, która jest u podwalin filozofii chrześcijańskiej, u źródeł samej filozofii, czyli to historie sprzed wieków. Czy ta rzeczywistość dzisiaj, gdy na nią patrzymy, Także rozpala umysły badaczy, bo wydaje się, że... Sprawa... Niekoniecznie, właśnie. chyba niekoniecznie, niekoniecznie i co więcej jest chyba zepchnięta właśnie do tej sfery irracjonalnej. To znaczy, że scjentyzm czy pozytywizm, który triumfował w XIX i na początku XX wieku, niestety jakby doprowadził do tego, że sprawy, no nazwijmy je duchowe właśnie, takie egzystencjalne, one dla części społeczeństwa, czy dla części ludzi nie mają charakteru właśnie racjonalnego, nie mają charakteru poważnego. Tak? Są istotne, ale jakby wymykają się temu językowi fizykalno-matematycznemu i przez to nie, nie stanowią jakby przedmiotu poważnej refleksji. To mnie martwi, bo taka tendencja fideizmu, czy takiego właśnie wypychania filozofii, refleksji racjonalnej z religii jest obecna niestety także w naszych wspólnotach. Tak? Ponieważ ta refleksja wymaga wiedzy, Wymaga dużej znajomości historii filozofii, właśnie erudycji. Zobaczenia, co ludzie powiedzieli przez te wszystkie wieki. A powiedzieli naprawdę dużo. I powiedzieli rzeczy piękne, mądre, ciekawe, jakby głęboko osadzone w racjonalności, logiczne. Ale znajomość tego to są lata nauki. I teraz często jest tak, że niestety fideizm, jak ja go nazywam, czyli właśnie takie tylko emocjonalno-uczuciowe podejście do wiary, spycha tę sferę. Stąd niestety mogą się pojawiać wypaczenia religijne tak, związane z tym, że nie ma racjonalnego namysłu nad tym, w co my wierzymy, dlaczego wierzymy, co jest treścią naszej wiary, jak to wyjaśnić człowiekowi, który nie podziela naszych poglądów, oprócz dawania świadectwa, co oczywiście jest istotne, ale przy poważniejszych pytaniach, z tym się zmagają na przykład nauczyciele lekcji religii, przy poważniejszych pytaniach młodzieży czy dzieci, takich stricte filozoficznych, a kto Boga stworzył, to nie jest głupie pytanie. Dziecko, a Bóg był pierwszy. A kto Boga stworzył? A kto było coś przed Bogiem, a co Bóg się nie nudził, jak nie było świata? To nie są głupie pytania, to są poważne pytania o naturę Boga. Kim jest Bóg? Czy Bóg potrzebował świata, żeby być Bogiem? Czy świat został stworzony z konieczności, Bóg musiał to zrobić? Czy też zrobił to z wyboru, z miłości, jakby nie było świata, to Bóg by był sam, co by się działo, no to, to może się wydawać dziwaczne, ale to są poważne pytania i to są pytania, które właśnie prowadzą do dobrych refleksji dotyczących natury Boga, relacji Boga do świata, różnicy pomiędzy bytem Boga a bytem świata. To dwa zagrożenia. Wiara bez rozumu i rozum bez wiary. Ale pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy możemy dzisiaj, mówiąc o zmartwychwstaniu, o prawdzie nadziei, która z tego zmartwychwstania wynika, że życie zwycięża śmierć, czy współczesny rozum Potrafi jeszcze zaakceptować wydarzenia transcendentne i jak o tym mówić także w Kościele, jak pokazać tę prawdę zmartwychwstania także w tym wymiarze, dzisiaj szczególnie w czasie Wielkanocy? No nie jest to takie proste, też z kilku powodów takich, że, że przytłacza nas też ilość jakby treści, informacji, jakby tego rodzaju treści wymagają jakby ciszy, spokoju, refleksji. Kościół stara się stwarzać przestrzeń do tego. Nie zawsze to się udaje w dzisiejszym takim naprawdę mocno dynamicznym świecie. Natomiast wydaje mi się, że bardzo pomocne jest jakby takie osobiste pytanie siebie, w co ja wierzę, tak? dlaczego wierzę. Czy ja potrafię wyjaśnić sobie nawet te treści? Czy szukam jakiejś pomocy do tego? Czy widzę tę filozoficzną czy teologiczną podstawę jako pewną pomoc dla mnie, dla wspólnoty, czy też ostatecznie pozostaje na takim kulturowym poziomie. No, nie jest to rzeczywiście łatwe. Dzisiejszy świat w tym nie pomaga. My powinniśmy w Kościele stwarzać przestrzenie, że nawet takie, byśmy powiedzieli, naiwne, takie dziecięce pytania mogą się pojawić i ktoś, kto jest przygotowany, ktoś, kto jest poważny, ktoś, kto ma właśnie wiedzę, potrafi nam to dobrze opowiedzieć, dobrze przekazać. I do tego warto zaprosić, szczególnie dzisiaj, w święta Wielkiej Nocy, żeby odkrywać świat wiary, także zaglądając do świata nauki i przez pryzmat jednej i drugiej dziedziny wzajemnie rozpoznawać także podstawy naszej wiary, naszego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Jacek Grzybowski, biskup diecezji warszawsko-praskiej, filozof kultury, polityki, historii idei. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi, dziękuję Państwu. pierwszy Polskiego Radia. Program pierwszy i familijna jedynka. Dziś niedziela zmartwychwstania. Poranek, który zmienia spojrzenie na rzeczywistość. Przyglądamy się relacji wiary i nauki. Przyglądamy się temu, co możemy poznać różnymi dziedzinami nauki. I żeby przybliżyć nam ten świat, który często jest niewidzialny dla oka na jego pierwszy rzut, chciałbym zaprosić do dyskusji pana profesora Leszka Roszkowskiego, Fizyka Astrofizyka, eksperta w dziedzinie cząstek elementarnych, kosmologii, a w szczególności ciemnej materii we wszechświecie. Dzień dobry. Dzień dobry i Aleluja. Jest Pan współtwórcą Międzynarodowego Instytutu Astrofizyki Cząstek Polskiej Akademii Nauk Astrocent. To instytut, który zaznacza, że jego głównym zadaniem jest spoglądanie na to, co niewidzialne we wszechświecie. Czy taka misja, takie zadanie to dla naukowca duże wyzwanie w zderzeniu tego z tą rzeczywistością wiary, o której dzisiaj opowiada cały świat świętujący zmartwychwstanie? No niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie samo w sobie, wyzwanie naukowe. Mianowicie wiemy już poza wszelką właściwie wątpliwość, że ogromną większość wszechświata która istnieje, o której wiemy, ogromnej większości nie znamy. Jest to coś, co, co jest, natomiast nie widzieliśmy tego jeszcze i, i nie widzimy ciągle. Największą częścią składową Wszechświata jest tak zwana ciemna energia. To jest około 70% masy energii Wszechświata. Około 25% stanowi tak zwana ciemna materia. Sama nazwa wskazuje, jest to jakaś pewnie forma materii, dlatego, że oddziałuje grawitacyjnie widzimy ślady grawitacyjne obecności tej materii w bardzo różnych strukturach wokół naszej galaktyki, drogi mlecznej na przykład, w wielkich gromadach galaktyk, w galaktykach karłowatych, ale również w całym Wszechświecie, w przestrzeni międzygalaktycznej. A nie wiemy ciągle, co to jest. Nie wiemy, czym jest 25% w postaci ciemnej materii, 70% w postaci ciemnej energii. To, co wiemy, to, co znamy, to jest mniej więcej 5%, to jest ta zwykła zwyczajna materia wokół nas, czyli ta egzotyczna materia, z której my się składamy. To jest ogromne wyzwanie. Z czego składa się Wszechświat i dlaczego jest tak zbudowany, a nie inaczej. Są jeszcze inne składniki, dużo mniej wyeksponowane w sensie wielkości, masy, energii, ale niezwykle ciekawe. Na przykład bardzo fascynujące cząstki, które nie mają ładunku elektrycznego i prawie nie mają masy, które się nazywają neutrinami których jest mnóstwo we Wszechświecie. Tyle co fotonów, a ich nie widzimy praktycznie wcale. Bardzo słabo je widzimy te, które pochodzą z Wielkiego Wybuchu, a te, które pochodzą np. ze Słońca, już potrafimy lepiej zobaczyć. Ale to są ciągle nie tak bardzo dobrze poznane cząstki. Są fale grawitacyjne, które zostały odkryte w 2015 roku, za które Nagroda Dobra została przyznana w 2017 roku, które powstają np. przy zderzeniu dwóch czarnych dziur. Wiemy, że istnieją, zostały zmierzone, ale ciągle mamy wiele pytań odnośnie ich. Jest wiele rzeczy, których ciągle nie znamy w tym ciemnym, niewidocznym wszechświecie i chcemy to zbadać. To bardzo istotne przykłady tej skali, jak wiele jeszcze jest do odkrycia. Fizyka od zawsze zajmuje się tajemnicami, rozwikływaniem zagadek rzeczywistości tego świata, który nas otacza. Przybliża nam te rzeczy, które są odległe, nieodgadnione, ale czy rozwój fizyki będzie nas przybliżał do definitywnych odpowiedzi, czy raczej Pana zdaniem to rozwój nauki będzie pokazywał kolejne obszary naszej niewiedzy i kolejnych tajemnic, które trzeba będzie wyjaśnić być może innym językiem, w inny sposób? Zapewne będzie prowadził do większego zrozumienia i do większej niewiedzy, dlatego że zawsze z nowym odkryciem pojawiają się również pytania. Natomiast... Warto spojrzeć na historię fizyki, jak się ta nauka rozwijała i co nam powiedziało to. Powiedziało to to, że coraz lepiej rozumiemy to, co obserwujemy. Naprawdę fizyka zrobiła ogromny postęp od powiedzmy XIX wieku, a nawet i wcześniej, od czasów Newtona, a nawet jeszcze wcześniej, od czasów Kopernika, którego mój znajomy noblista Jim Peebles z Princeton nazwał prekursorem nowoczesnej nauki. Nie Galileo, który żył 70 lat później tylko Kopernik. Rozwój fizyki pokazał, że nasz świat można zrozumieć i to naprawdę zrozumieć bardzo dobrze. Nie ja będę wchodził w szczegóły, natomiast widzimy, poza tym światem, który widzimy wokół siebie, mamy świat, mikroświat, świat cząstek elementarnych, świat kwantowy, który został odkryty ponad 100 lat temu i wydawał się na początku zupełnie nie do zrozumienia. Chociażby dlatego, że tam okazało się, że to co widzimy to nie są cząstki w sensie kulek, punktów takich jakie znamy powiedzmy jak ziarenka piasku, tylko to są obiekciki jakieś, które jednocześnie mogą, zachowują się jak cząstki w niektórych zjawiskach, w niektórych pomiarach, a w innych jak fale. Więc coś zupełnie nowego. Gdzie nie można było przewidzieć w wyniku eksperymentu z dokładnie tylko z pełnym prawdopodobieństwem. To świat, który się rządzi swoimi prawami. Drugim światem, który jest niezwykle ciekawy, i gdzie też zrobiono ogromny postęp, to obserwacja Wielkiego Wszechświata, który rozumiemy aż do jego horyzontu i do prapoczątków prawie 14 miliardów lat temu. Tam w obserwacjach Wielkiego Wszechświata możemy odtworzyć historię Wszechświata od praktycznie Wielkiego Wybuchu. Na pewno mamy dobrze zbadane już zjawiska fizyczne od pierwszej sekundy po Wielkim Wybuchu, a mamy bardzo dobre, powiedzmy, pomysły na to, jak wyglądała historia wcześniejszego Wszechświata od 10 do minus 44 sekundy. 10 do potęgi minus 44 sekundy. To jest niewyobrażalnie mała liczba. Inaczej mówiąc, widzimy, że i mikroświat, i makroświat, już nie mówiąc o tym w naszym świecie wokół nas, jest bardzo uporządkowany, rządzi się pięknymi, eleganckimi prawami. To nie jest chaos, to na pewno. To bardzo ważne, że ten świat, także poznawalny, da się opisać, można odkryć jego piękno, można odkryć zasady i prawa fizyki, które rządzą. I to stawia pytania, w którym miejscu można ulokować obecność Boga. Bóg jako Stwórca, niektórzy pewnie woleliby użyć określenia absolut, jako byt doskonały, ale wiara każe wskazać na Boga, Boga osobowego, który nie tylko w świat w jakiś sposób uporządkowany mógł stworzyć, ale także ten świat chce zbawić. To wymaga spojrzenia na relacje, nie wyłącznie na naukę, nie wyłącznie na tę rzeczywistość poznawalną, czy paradoksalnie być może te naukowe odkrycia, naukowe poznanie może przybliżyć ludzkość do uznania wagi istnienia tego świata niematerialnego, do podkreślenia znaczenia tego pierwiastka duchowego, który w kolejnych odkryciach jest także widoczny. No właśnie, warto się tutaj zastanowić, co wynika z postępu naukowego. Ja bardzo lubię cytat, który gdzieś przeczytałem: Henri Poincaré, jeden z największych matematyków i fizyków końca XIX wieku, początku XX. Napisał, nauka składa się z faktów, jak dom z kamieni, ale zbiorowisko faktów jest tyle nauką, co kupa kamieni domem. Co z tego wynika? Co z tego wynika, to to, że wiemy, że istnieją prawa przyrody i że te prawa przyrody są uniwersalne, eleganckie i są niezmienne. Mówię tutaj o tych fundamentalnych prawach przyrody, którymi się na przykład rządzi wszechświat cały. Prawa, które dotyczą na przykład ewolucji całego wszechświata według równań Alberta Einsteina, które on podał w ogólnej teorii względności. Więc pytania pojawiają się, skąd się te prawa pojawiły? Czy powstały razem ze wszechświatem w momencie Wielkiego Wybuchu? Czy są przypadkiem jakimś? Czy pochodzą od jakiegoś źródła? Skąd one się wzięły? To są pytania bardzo naturalne i bardzo podstawowe. I przyznam, że jest to jeden z głównych argumentów dla mnie i dla wielu moich kolegów za uznaniem, że musi istnieć jakaś przyczyna, Czy musiała, czy musi istnieć jakaś przyczyna, bez nazywania jej nawet Bogiem jeszcze, która spowodowała, że ten porządek, który niewątpliwie widzimy we Wszechświecie i nie tylko we Wszechświecie, bo również w mikroświecie i wokół nas, musiał mieć swojego autora. I teraz warto rozróżnić tutaj, że badanie przyrody, którym zajmują się naukowcy i to badanie przyrody nas może prowadzić do uznania, że istnieje jakiś byt ponadnaturalny, jakiś nad, nadprzyrodzony i jest Pismo Święte. Jest prawda objawiona. I trzeba rozróżnić, że to nie są dwie i te same księgi. To są dwie różne księgi, o czym... Już pierwszy chyba powiedział Galileo, może nawet nie pierwszy. Jest to poznanie za pomocą dwóch ksiąg. Przez czytanie Pisma Świętego poznajemy Boga, jaki nam się sam objawił. Natomiast przez badanie przyrody, księgi przyrody, poznajemy, że ten byt nadprzyrodzony Musiał istnieć i musi istnieć, bo inaczej nie potrafimy zrozumieć skąd się to wszystko wzięło i to tak pięknie urządzone. Dyskutujemy dzisiaj w Familijnej Jedynce o tym spojrzeniu na naukę i wiarę, o tym jak one się uzupełniają by w pełni opisać otaczający nas świat. Warto zostać razem z nami, a do Państwa dyspozycji jest także nasz Facebook, Facebook Kośnik Familijna Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Słownik podatnika. Empatia.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 przed mikrofonem Jakub Demoracki zapraszam. Ponad 22 godziny na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju przez polsko-ukraińskie przejście graniczne w Dorohusku oczekują samochody ciężarowe. W Korczowej ciężarówki czekają ponad 13 godzin, natomiast w Medyce i w Hrebennem około 4. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy. Ponadto w Korczowej, Budomierzu i Dorochusku obserw. Pracujemy także spore kolejki autobusów, które czekają mniej więcej 3-4 godziny. Poranne, wielkanocne spowolnienia na trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej Siódemce, niedaleko Łomianek i Warszawskich Młocin, także na drodze krajowej nr 61, niedaleko Zegrza i nieco dalej na odcinku Jabłonna Warszawa oraz na Krajowej Sześćdziesiątce Dwójce na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego. Wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, w województwach Małopolskim i Śląskim, chociażby na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a Obwodnicą Bielska Białej, Także na A4 w pobliżu węzła Chrzanów, a zatem pomiędzy Krakowem a Katowicami oraz na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Węgrzcami a stolicą Małopolski. Uwaga na drodze krajowej nr 22 w zachodniopomorskim pomiędzy Wałczem a Jastrowiem. W pobliżu miejscowości Ostrowiec na fragmencie prawie 4-kilometrowym obowiązuje ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną, ale także ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę i ma to związek z budową obwodnicy. 22 513 11 11 to nasz numer.